Jest sobota, 6 kwietnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 493 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami lekko przeziębiony po podróży do wnętrza pustej ziemi. Szymas, Szymon Cieśniński, to ja. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że nie stracę głosu w połowie nagrania. Jeżeli tak się stanie, to wybaczcie. A dziś zapraszam Was na omówienie najnowszej odsłony MonsterVerse, czyli filmu Godzilla i Kong Nowe Imperium. Znane także jako Godzilla X-Kong albo Godzilla Cross-Kong. W kontekście poprzedniego filmu w serii, tak? Godzilla vs Kong Mówiłem, że twórcy poczynili postępy względem jeszcze wcześniejszych Godzilli. Mówię oczywiście teraz o Monsterverse. Ja podkreślałem w 386. nawiedzonym podcaście, że trzeci film z Godzią jest jaśniejszy od poprzednich, jest w nim trochę mniej ludzi, ich bzdurnego gadania, a trochę więcej potworów chwaliłem dbanie o budowanie bestiariusza i lore związanego z potworami trochę krytykowałem za to pocięte wątki ludzkie rzeczy, które wyleciały ze scenariusza i z filmu w trakcie montażu przez które to zabiegi i postacie tak jak Madison Russell na przykład czy Ren Serizawa stały się wydmuszkami bez właściwości krytykowałem też postać Berniego jako tego podcastera, który jest pozytywnym szurem ale za to chwaliłem na przykład wątek GE, granej przez Kaylee Hotel, czyli niemej dziewczynki ostatniej z plemienia opiekującego się Kongiem na Wyspie Czaszki. Były więc plusy, były minusy, ale widziałem tendencję wzrostową. Ten film podobał mi się bardziej niż dwa poprzednie. I z taką świadomością, że to Monster Wars tak idzie chyba w dobrym kierunku, poszedłem do kina na film Godzilla i Kong Nowe Imperium. I okazało się, że Adam Wingard, który ponownie usiadł na stołku reżysera, zrobił ten film no, dokładnie pod te moje upodobania, pod to co chwaliłem w tym poprzednim podcaście, jeszcze bardziej ograniczył nutne wątki ludzkie, zintensyfikował przygodę, akcję i humor oraz pozwolił większej ilości scen akcji rozgrywać za dnia. Jasne, mamy też jakieś ciemniejsze jaskinie jako miejsce akcji, scenografię, ale ogólnie jest jaśniej i ten film wygląda przez to lepiej. Podobnie jak w poprzednim filmie, przechodząc już do fabuły i cytując oficjalny opis z międzynarodowej dystrybucji, dwa starożytne tytany, Godzilla i Kong, ścierają się w epickiej bitwie. Bo jak żeby inaczej? I podobnie jak w poprzednim filmie pojawia się nowy, niezwykle groźny przeciwnik, który może zaburzyć równowagę Monsterverse i zniszczyć ludzkość. I tyle o fabule tak naprawdę. Zacznę od tego, że Godzilla i Kong to moim zdaniem najlepszy film z Godzillą w ramach Monsterverse. Potwory znowu grają pierwsze skrzypce, mamy ten sztuczny podział... Świata, w którym Godzilla rządzi na ziemi, na powierzchni ziemi, a Kong w środku w pustej ziemi i dzięki temu panuje pokój. Ale potem dzieją się rzeczy i znowu mamy bijatykę na całego. Ten film, co ciekawe, ma budżet rzędu 135 milionów dolarów i jest to najmniejszy budżet w całym MonsterVerse i to są różnice rzędu nawet no, od 30-40 po 70 kilka milionów względem innych filmów ale nie czuć było tego w kinie. Tak naprawdę więc przeciwnie, jest jaśniej, więc wszystko wygląda moim zdaniem bardziej spektakularnie. Jasne, czasami CGI nie do końca dowozi, ale to nie są jakieś poważne problemy. Tak naprawdę ten film mi się autentycznie podobał też od strony audio-video. Ale o potworach teraz. Kong trochę się postarzał, urosła mu broda, trochę osiwiał. Dalej jest bardziej ludzki, uduchowiony, jak gdyby, tak ma więcej charakteru, potrafi się komunikować jakoś czy z innymi potworami, czy z ludźmi. Jest go tutaj sporo w tym filmie. Godzilla zaś jest dalej gdzieś w tle jako ta chodząca maszyna do zabijania. Jest takim opiekunem ziemi, takim opiekunem, który, nie wiem, pacyfikuje wszystkie dzieci w przedszkolu, po prostu zdzielając dzieci w głowę, podchodzi, tak dziecko płacze, godzia podchodzi, daje mu w głowę i jest spokój. tak Tutaj w świecie przedstawionym. Gdy jakiś tytan za bardzo się panoszy, no to godzia wygwie mu kręgosłup, wypali w nim dziurę, nie wiem, połamie mu kończyny i panuje spokój. <grystanie> Ameryka lubi to, naprawdę idealny sposób, żeby panował pokój na ziemi. Swoją drogą, godzia też się troszkę zmieniła ma nowy kolor łusek i atomowego oddechu i ludzie snują tutaj jakieś teorie na temat tego, że to właśnie reprezentuje poziom mocy i bla bla bla, no, no tak, reprezentuje to nowy poziom mocy, ale to też jest po prostu kolor, który podobał się Wingardowi i kolor, który sprawia, że można sprzedawać nowy merk. Teraz różowa godzia pozwoli na sprzedaż nowych figurek, nowych koszulek i tak dalej, więc jest to decyzja myślę stricte te no biznesowa, a nie ma tutaj za tym jakiejś większej filozofii. Tak, Godzia ma nowy kolak i atomowego oddechu i tyle. No i wygląda spoko, tak? Kong, jak już wspomniałem, znowu otrzymuje więcej czasu antenowego, ale mimo tego Godzilla cały czas jest królem potworów, który rządzi niepodzielnie i nikt jej nie podskoczy. Tak? To Godzilla jest tym tytanem numer jeden, który no jak coś mu się nie podoba, no to zrobi porządek <gry> i będzie po sprawie i tyle. Kong zaś ma swoje takie bardziej przyziemne, delikatne przygody. Mamy też nowe potwory, które w sumie nie są szczególnie szałowe. Tak naprawdę główny antagonista jest mocno byle jaki i w sumie to nie, nie rozumiem, jakim cudem on ma stanowić tak wielkie zagrożenie, jak sugeruje nam film. Tak naprawdę Nowi antagoniści to są trochę przeciwieństwa właśnie Godzilla i Konga i to w taki bardzo prosty sposób zarysowane. Ale mamy też inne potwory. tak Kilka powraca z tych, które już znaliśmy. Tam jakieś pojedyncze nowe się pojawiają. Ogólnie jestem zadowolony, super wypadają też w kontekście monstrów, jak reścia cudzysłów oczywiście rozmowy tych potworów. Głównie małp, ale nie tylko, bo mamy rozmowy bez języka, bez słów, nie ma dialogów, ale wszystkie emocje w scenach komunikacji potworów są czytelne i tutaj twórcy wykonali rzeczywiście kawał dobrej roboty i na to się patrzy z jakąś tam przyjemnością, to wywołuje też emocje w widzu, dużo większe niż większość scen z ludźmi w MonsterVerse. No i Wiadomo, no te sceny z ludźmi co do zasady są nie najlepsze, ale tutaj właśnie bez słów udaje się osiągnąć więcej niż tam przy tonie czasem dialogów. No dobra, ale co z tymi ludźmi właśnie? Jeżeli chodzi o casting, to powracają trzy ważne postacie. Brian, Tyree, Henry ponownie wciela się w Berniego, Rebecca Hall powraca jako Eileen Andrews. No i skoro powraca Andrews, no to powraca także jej adoptowana córka Gia. W tej roli ponownie Kaylee Hotel. Tym razem tej trójce towarzyszyć będzie traper, postać trapera grana przez Dana Stevensa i to jest trochę powiew świeżości w tym filmie, no ale po kolei. Postać Berniego, którą ja trochę krytykowałem w tym poprzednim podcaście, tutaj wypada lepiej, bo on już nie jest pisany, ten Bernie, jako taki ekstremalny szur, który odkrywa prawdę na każdym kroku i w tym filmie Bernie jest po prostu takim trochę dorosłym dzieciakiem, dzieciakiem w ciele dorosłego, który dostaje pozwolenie na wzięcie udziału w niebezpiecznej przygodzie, co jest spełnieniem jego marzeń i to nie ma absolutnie żadnego sensu, bo mamy do czynienia z wyprawą, ze sprzętem kosztującym miliony czy miliardy dolarów do miejsca, gdzie przed chwilą prawdopodobnie doszło do jakiejś masakry. Ktoś lub coś wymordował, wymordowało całą bazę badawczą i nasza ekipa bierze na pokład gościa bez żadnych kwalifikacji, bez podstawowego przeszkolenia, bez jakiegokolwiek sprzętu. Po prostu tak jak stoi w gadkach, tak wsiada na pokład i jedzie z nimi. W dodatku to jest wariat de facto. Więc to nie ma żadnego sensu, oni go biorą też nie, bo jest jakakolwiek ważna przyczyna, tylko dlatego, że jedna osoba czuje się winna mu coś, jakąś przysługę, no a gość bardzo tego chce, gość bardzo chce zobaczyć pustą ziemię. Nie ma to żadnego sensu, ale Bernie przynajmniej już nie jest wariatem, a bardziej takim komediowym, głupnaskim, tak, tym właśnie dorosłym dzieciakiem, który momentami żałuje swojej prośby, źle znosi ten podróż i właśnie kiepsko sobie radzi, on tutaj strasznie dużo krzyczy, i jako ten kami relief w tym kontekście to się jakoś sprawdza. To nie jest szczególnie wysublimowane, ale to jest w porządku. Tak można się gdzieś tam pod nosem uśmiechnąć. Za to postać trapera, czyli ten powiew świeżości, ona jest doskonała. Ona też jest przerysowana i jest w sumie nawet nie wiem z czego wyjęta, ale jest no, kosmiczna tak w swojej strukturze. To, to Dan Stevens gra doktora Dolittle w Monsterverse, czyli weterynarza, który wyspecjalizował się w badaniu i leczeniu potworów. Jest między innymi dentystą Konga i no, to jest absurdalne, jak słyszycie. To jest głupiutkie, ale o wiele ciekawsze od e, podcastera Piwniczaka z paranoją, który jest tak, krajnie głupi i postępuje totalnie nieodpowiedzialnie, a film każe nam mu kibicować, bo tak. Traper w przeciwieństwie do Berniego od początku jest sympatyczny. On posiada specjalistyczną wiedzę, on posiada specjalistyczną umiejętności. Tak i mogę od razu uwierzyć, że taka osoba odnajdzie się w Monach i że zakwalifikują ją taką osobę, tak zakwalifikują Trapera do udziału w misji. No bo może się tam przydać realnie. Jako ekspert może też służyć jako pan ekspozycja, a do tego jeszcze będziemy mu kibicować, no bo nie jest potencjalnie niebezpiecznym wariatem, a weterynarzem, który pomaga zwierzętom i potworom, więc y, super pomysł, tak, na wprowadzenie akurat takiego y, bohatera mimo, że on też wygląda właśnie jak wyrwany z jakiegoś, nie wiem serialu, akcji y, z jakiegoś, nie wiem, G.I. Joe czy czegoś y, z ubiegłego stulecia, no ale, ale pasuje, tak, zresztą cały ten film ma trochę taki vibe momentami lat 80 -tych, 90 -tych, więc Trapper też się w to jakoś tam wpisuje i w sumie skoro mówię o nim i o Bernim to pojawia się też świetna sekwencja dialogowa między Traperem a Bernim, w której Traper gasi Berniego i wyjaśnia mu dlaczego to jego dziecięco-foliarskie zachowanie jest bez sensu i do Berniego to jakoś tam dociera i to też pokazuje, że w tym filmie świat przedstawiony zaczyna jakoś reagować na to, co robią poszczególne postacie a nie udawać, że wszystko jest w porządku w poprzednim filmie nie wiem, ojciec stracił kontakt z córką na x godzin w obliczu właśnie jakiejś globalnej katastrofy i, i, i nic sobie z tym nie robił, nie? Dwójka dzieciaków była pod opieką wariata de facto, który mówi jakieś absurdalne rzeczy, podejmuje absurdalne decyzje i nikt na to nie reaguje, nie? Everything's fine, a świat płonie. Tutaj już aż takich absurdów nie ma. No i została nam para Endius i Gia i te relacje między dr Endius i jej adopt adoptowaną córką, one są w porządku. Pojawia się tutaj wątek szukania domu, swojego miejsca i celu w życiu w kontekście G, która jak wiemy jest ostatnią ze swojego plemienia, więc właśnie już nie ma swojej rodziny, nie ma swojego domu itd. I ten wątek jest prowadzony równolegle do poszukiwania domu przez Konga i do poszukiwania ewentualnych pobratymców krewnych. I to ma sens, to jest przemyślane, ma swoje emocjonalne momenty, które jakoś tam mniej lub bardziej łapią za serce. Ja się wzruszę, tak, przy takich właśnie wątkach tutaj. Nie płakałem w kinie, ale troszkę mnie to ruszyło. Tak jasne, to jest bardzo prosty melodramat, ale mnie się podobał. W ogóle w świecie Monsterverse o wiele bardziej ciekawią mnie i trafiają do mnie takie proste, osobiste wątki, a nie jakieś właśnie, wiecie, pseudo filozoficzne, czy pseudonaukowe, bełkotliwe, pitu-pitu. Tak jak na przykład właśnie w Godzilla vs. Kong w tym poprzednim filmie mieliśmy dwóch mężczyzn o zranionym ego, y, pana profesorka i pana CEO korporacji, którzy mnie totalnie nie interesowali, nie ciekawili i gadali jakieś bzdury, a tutaj mamy matkę z adoptowaną córką, y, które właśnie no, przeżywają różne przygody i być może grozi mi rozstanie, mniej lub bardziej dramatyczne i, i to, to trafia do mnie o wiele lepiej. Tak jest bliższe gdzieś tam mojemu sercu i moim mojemu, mojemu podobaniom. kolejną zaletą jest to, że poziom komedii także troszkę wzrósł, humor wskoczył na wyższy level, wydaje mi się, że jest go więcej i jak już wspomniałem no nie jest dalej obiektem żartów ale tym razem takich bardziej uroczych, bo gdy robiliśmy z niego pozytywnego wariata i śmialiśmy się z jego paranoi no to to dla mnie było słabe. A teraz, jako po prostu ten dorosły dzieciak, który chce przygody, a w trakcie przygody zaczyna tego żałować, no to już do mnie trafia bardziej. Chociaż to też jest na no, taki trop, który widzieliśmy w dziesiątce, a nie setce filmów przygodowych. No ale nieważne. Między ludźmi jest więcej chemii i dlatego też żarciki są bardziej trafne, bardziej czuć, gdy bohaterowie między sobą troszkę sobie żartują. Ale to co najważniejsze to fakt, że potwory dostają świetne sceny komediowe. Przykładowo Kong ma problemy z bolącym zębem, co staje się running joke'em filmu i powraca w kilku naprawdę zabawnych scenach, zwłaszcza w finale. Godzilla zaś lubi robić rzemki w rzymskim Koloseum, co jest absurdalne, ale też urocze. Mamy pewne nieporozumienie między Godzią a Kongiem, które kończy się wielką awanturą, ale na swój sposób ono też jest zabawne, bo wiemy, że nie taki był pierwotny zamiar spotkania potworów i gdy sytuacja eskaluje, to niby właśnie jesteśmy w centrum akcji, ale gdzieś tam pod nosem się śmiejemy, że no nie wyszło, tak? Miałem plan, sprytny plan i nie wyszło. Mamy też walkę dużych małp przy użyciu jednej małej małpy, co też jest absurdalne, ale zabawne, oraz Konga zastawiającego pułapki, co też gdzieś tam wywołuje uśmieszek raczej u widza. I to wszystko zadziwiająco dobrze działa. tak? To bawi, ale nie wytrąca też z przygody czy akcji. No bo tej akcji jest sporo, już tak? różnego rodzaju stać potworów. A co do przygody, to jej też nie brakuje, bo po pierwsze Kong wyrusza na kolejną eksplorację i wraz z nim zwiedzamy pustą ziemię, a po drugiej nasi ludzcy bohaterowie niestety, niestety, yy, Także wyruszają ponownie do wnętrza ziemi i trafimy tam do kilku różnych lokacji, do ośrodka badawczego, do dzikiej dżungli, do jakichś ruin, świątyń i tego typu lokacji. To nic wybitnie oryginalnego, ale na nudę nie można narzekać. Tak? Na nudę czy jakąś taką monotonię też wizualną jest w miarę okej. Okay. Myślałem, że lepiej zostanie wykorzystany wątek tej podwójnej grawitacji działającej w pustej Ziemi, bo poprzedni film pokazywał nam, że tam funkcjonują jak gdyby dwie powierzchnie. Zamiast nieboskłonu mamy drugą Ziemię i Kong tam miał taki jeden epic moment, w którym skakał między jedną Ziemią, a drugą wewnątrz Ziemi. To znaczy odbijał się od powierzchni, na po której biegł i która miała normalną grawitację i w powietrzu się obracał i przeskakiwał na drugą powierzchnię, wchodząc w jej grawitację. To nie ma pewnie wiele sensu z punktu widzenia gdzieś tam fizyki, logiki i tak dalej, ale wyglądało ciekawie i pozwala myślę na wykreowanie epickich choreografii walk tytanów. Można by się tym naprawdę pewnie pobawić, chociaż to też pewnie byłby koszt. No, Chociaż z drugiej strony to wszystko jest CGI i przecież, więc w każdym razie ostatecznie film praktycznie zapomniał o tym zjawisku i tego nie dostaliśmy, no, to nie jest jakiś duży minus, ale gdzieś tam no ja trochę żałuję nie wiem też, yy, czy kolejna rzecz o której wspomnę to problem, ale dla formalności o niej wspomnę, otóż w Monsterverse wciąż totalnie ignorujemy to w jakim stanie jest ziemia po każdej walce potworów i ilu ludzi traci życie w tle Powiem wam, że już ten poprzedni film, tak, zrobił swoje na planecie Ziemia, a po tym Brazylia chyba już nigdy się nie podniesie, Egipt stracił piramidy, Europa jest cała w śladach po spacerku Godzilli. No i teraz co z tym fantem zrobić? No, myślę, że są dwa wyjścia i albo kolejny film w Monsterverse czy najbliższy, czy tam jeszcze kolejny ale któryś z kolei będzie opowiadał o tym że ludzie mają dość tych zniszczeń, ludzie mają dość tej śmierci spowodowanej działalnością tytanów więc ludzie zbudują jakąś Space Godzilla czy inny badziew no bo Mecha Godzilla już była w Monsterverse trzeba wymyślić coś nowego no więc ludzie zbudują Space Godzilla czy coś i pozbędą się tytanów znaczy spróbują pozbyć się tytanów i mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo to będzie straszne, bo wtedy dostaniemy kolejną masę takiego bzdurnego pitolenia nowych postaci ludzkich, które nikogo nie będą interesowały, tak? Bo to będą nowi CEO jakiegoś korpo, albo jakiś pan generał, czy jakiś pan polityk z jakiegoś NATO, ONZ, czy czegoś, który będzie właśnie mówił, że człowiek jest alfą, tak? Z samcem alfa, gatunkiem alfa na ziemi i nie może być tak, że tytany tutaj się panoszą, bla, bla, bla, bla, bla. Wariant drugi, druga opcja, myślę, to sytuacja, w której kolejne filmy będą ignorować całkowicie tym śmierć jednostek i zniszczenia na świecie, co będzie głupie, ale pozwoli dalej kręcić rozgrywkowe blockbustery i niczym się nie przejmować. I ja liczę na tę drugą opcję, bo ta pierwsza, jej elementy mieliśmy w poprzednich filmach i totalnie mi się nie podobały, więc nie idźmy w tym kierunku. A ja teraz... Jako, że głosy właśnie czuję, że tracę, to będę zmierzał powoli do podsumowania. To jest kina rozrywkowe. Tak, są tutaj elementy dość absurdalne, głupiutkie, głupie po prostu. Mamy na przykład wątek łączenia się jakiegoś parapsychicznego z pustą ziemią, odbieranie sygnału SOS mentalnie, sygnału, który pochodzi z pustej ziemi. tak? Są momenty głupie, ale są też momenty głupie w ujęciu bardzo rozrywkowym, które de facto są ciekawe, zabawne i tak dalej. Ten film ma być rozgrywką, rozgrywką też dla całej rodziny, dla dzieciaków, dla nastolatków, dla rodziców, nie wiem, czy dla babci i dziadka, chociaż jeżeli kiedyś oglądali Godzilla, to pewnie teraz też z przyjemnością by do świata potworów wrócili. Tutaj nie ma miejsca dla komentarza społecznego, nie ma miejsca na jakiś pacyfistyczny przekaz, na cokolwiek ambitnego. To jest letni blockbuster wypuszczony w marcu z jakiegoś powodu. Jest akcja, jest przygoda, jest humor, są momentami wizualne fajerwerki, jest jaśnie, jest mniej ludzi, więcej potworów, no z mojej perspektywy żyć, nie umierać. Jasne, chciałbym też ambitny film z Godzillą, no ale to mieliśmy ostatnio Godzilla minus jeden, którego to filmu nie zdążyłem zobaczyć w kinie i po prostu znam opinię o nim też z drugiego obiegu. Niech wleci gdzieś na VOD, no to drobie, więc są też te bardziej ambitne podejścia, tutaj mamy mieć rozrywkę, rozwałkę, humor i, i to też jest w porządku, tak, zwłaszcza jeżeli tych ludzi jest mniej, to ja się bawię, ja się autentycznie że teraz w kinie bawiłem zadziwiająco dobrze i mam nadzieję, że powstanie szósty film, a po nim siódmy i że każdy kolejny będzie miał mniej nudnych ludzi, a więcej potworów, tak, to jest monster w końcu więcej bestiariusza, lore i ciekawych wątków właśnie w tym kontekście jakiś tam drobny już ten ludzki żeby ci ludzie nas mogli prowadzić ale nie tak w poprzednich filmach, że wątków ludzkich jest 15 i nie wiadomo w ogóle jak je śledzić, tylko jeden jakiś taki jak tutaj intymny, osobisty i przez to też poruszający pewne struny, jeżeli chodzi o emocje to mi absolutnie wystarcza i tą myślą zakończę